Aha. I słyszę, że no są tam głosy pozytywne, że 20% taniej, natomiast ponieważ ja już dawno nosiłam się z zamiarem kupna takiego ekspresu, obeszłam wszystkie sklepy, również tam gdzie były jakieś e, e, promocje, no i zaproponowano mi w najbliższym sklepie, że sprowadzę ekspres, który mnie się podobał. I jeszcze jak jakiś tam upust będzie, więc zamówiłam taki wypaczony w internecie przez siebie ekspres. No i podeszłam do tego sklepu po paru dniach, powiedziano mi, że będzie on kosztował 490. Zajrzałam podobnie w internet i przez internet okazało się, że ten sam ekspres ma kosztować. 290, więc... No to spora różnica. różnica. Po prostu. Dzisiaj właśnie go odebrałam, właśnie za te 290. Ale już kawę. Jest... Już, już zrobiła pani kawę, czy jeszcze nie? Jeszcze kawy nie zrobiłam, bo muszę go odparzyć. Właśnie czytam instrukcję, żeby żadnych błędów nie popełnić. Aha. Natomiast to jest porażająca różnica. Mam hmm. gwarancję oczywiście taką, jak w sklepie bym otrzymała, bo wczytywałam się tutaj opinie użytkowników i tam przestrzegali przed tym, że przez internet, że tam brak gwarancji i tak dalej. Nic podobnego... Wszystko jest tak jak w sklepie takim, gdzie właśnie z tymi ogromnymi marżami kupujemy, mm -hmm. więc ja jak najbardziej zachęcam do takiego zakupu. No, mo mogą przywieźć do domu, wtedy jest 20 e, zł więcej. Ja sobie pojechałam, odebrałam, bo ten sklep jest w Krakowie, prawda, Aha. także cena no jest proszę. naprawdę... No to ma Pani sukces dzisiaj, to miło. No, dzisiaj tak. No to pr proszę się napić za nasze zdrowie kawy. My y, będziemy pani trochę zazdrościć, że pani ma nowy ekspres i w dodatku tak okazyjnie kupiony. Dziękuję bardzo, pani ja Ewo. Dziękuję. <głos> dziękuję. Do, usłyszenia. do usłyszenia. No proszę. No właśnie, ale y, przy zakupach w internecie trzeba dobrze sprawdzać. To jest, y, to jest podstawowa rzecz. Znaczy, jedna, jeden sposób sprawdzania to jest to chodzenie do sklepów, o którym y, słyszeliśmy, ale drugi to jest już sprawdzanie w samym internecie, bo. Ci solidni internetowcy, internetowi sprzedawcy e, nie pozwalają sobie na fuszerkę, bo wiedzą, że na zajutrz czy po tygodniu e, po prostu ludzie przestaną od nich kupować, jeśli coś się nie będzie zgadzało. Więc, e, więc taki presja rynku wisi nad nimi, ale to nie zwalnia nas ze sprawdzania też. I mamy panią Małgorzatę. Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry. Czy pani też udało się coś kupić w internecie świetnie, świetnego? <grym>, tak. Tak, i to nieraz, a takim najdziemniejszym zakupem, mm -hmm. jakiego dokonałam przez internet, było kupno żabek. Żabki, czyli takie uchwyty do firanek, a, tak. i to było dosyć zabawne, ponieważ bardzo nie lubię takich wypadów do dużych sklepów, a zazwyczaj takie już y, drobne rzeczy można dostać w, w hali, w jakimś du dużym, wiodącym supermarkecie. Mhm. E, I nie, nie bardzo odstraszają takie markety, hałas, y, światło i tak dalej, Więc stwierdziłam, dlaczego by nie poszukać tego w internecie. I y, pierwsza strona, y, właśnie wiadomo, jak, jaka strona, mhm. e, gdzie sprzedaż jest największa. E, wpisałam odpowiedni, jeszcze można było sobie wybrać odpowiedni kolor, to mnie rozbawiło I nawet w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy by faktycznie nie dobrać e, pod kolor ścian i wiranek I to była bardzo, <grych> e, bardzo, bardzo dobra funkcja e, Zatem kilkadziesiąt sztuk zamówiłam, zapłaciłam też bardzo mało Porówna, porównywałam sobie później ceny, jak już niestety musiałam być w tym supermarkecie tak z ciekawości i po pierwsze było mało tych żabek w opakowaniu, a cena była dosyć wy, wygórowana. Mhm, e... a to odwrotnie. Tak, a tu odwrotnie, z dostawą do domu, żabki działają do dzisiaj eee, i tak, i bardzo polecam... Pani do... Małgorzato, a proszę tak? być, bo powiedziała Pani, że, że, że już wielokrotnie kupowa, robiła Pani zakupy w internecie. Y -y -y. Mam pytanie, czy Pani również przez internet płaci? Eee, tak. Eee... Czy, nie ma, czy, czy, czy wobec tego nie ma Pani takiej pokusy, bo jak to siedzi się w domu przy komputerze y -y. i właściwie... Nie czuje się w ogóle ciężaru wydatków, bo człowiek sobie czegoś szuka, coś znajduje, coś mu się bardzo podoba, mhm. klika, bardzo łatwo mu się klika, że kupił, potem wchodzi na stronę swojego banku, zaczyna płacić, też klika. Właściwie nie ma pani takiego, takiej obawy, że, że te zakupy internetowe trochę... Znaczy, może człowieka ponieść, krótko mówiąc? Rozumiem, do czego pan zmierza, natomiast ja jeszcze studiuję. Aha. <laughs> I jakby mam kontrolę nad tymi pieniędzmi, które gdzieś tam sobie zarabiam mm -hmm. i te zakupy też staram się, żeby to były promocje, wyprzedaże, bo bardzo często e, jak się tak zagłębić w sprzedaże, to ludzie też tego nie doceniają, bo wydaje mi się, że to jest jakiś chłam rzucone z magazynu i tak dalej, Aj. ale tak naprawdę, jak się tak zagłębić, no to ta rzecz będzie za dwa albo za sezon, znowu będzie na topie, e, znowu będzie popyt na nią i będzie miała wysoką cenę, także nie. Ja z reguły szukam cen yy, takich średnich na studencką kieszenie i mm -hmm. owszem, mam takie poczucie, że tutaj y, klik, klik, klik i y, <laughs> mogę za, za dużo, y, że tak powiem, przelać, ale jakby trzymam rękę na pulsie No to i... dobrze, to mnie Pani uspokoi tak, <laughs> To tak. nie boję się o Pani budżet w takim razie dziękuję bardzo pozdrawiam, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam Jest Pan Paweł, halo, dzień dobry Panie Pawle Witam serdecznie. Witam. Ja chcę zadać właśnie głos w tej dyskusji, bo e, o wielu rzeczach jest mowa, natomiast tak a propos atrakcyjności tych cen w internecie. Mm -hmm. Często taki pomijany aspekt, to, to kwestia na przykład, kosztów wysyłki, przy jakichś powiedzmy drobnych zakupach, może nie mówię to jakichś, powiedzmy, dużym AGD lub powiedzmy droższym RTV, ale przy jakichś drobnych rzeczach czasami, a ta atrakcyjność ceny tak naprawdę się odbija w większości, znaczy już nie jest znacznie spada, w momencie kiedy się uwzględni też koszty wysyłki, tak, na której to tak, prawda, to tak. na wielu takich właśnie aukcjach internetowych, to, to sprzedawcy tak naprawdę, a w tym e, zabieraniu swój zysk. I To jest też taki aspekt, myślę, że istotny. Ale wie Pan, z drugiej strony na przykład przy, no na tych takich e, jak to powiedzieć, żeby nazwy nie wymieniać i nie reklamować, ale tak, na, tak w tych, ta, na tych takich portalach, gdzie, gdzie właśnie e, można licytować e, rozma... i właściwie wszystko, no na dobrą sprawę, od książek po, no właściwie wszystko. E, to na ogół przy, przy kosztach wysyłki są różne możliwości, że jest własny, przesyłka taka, przesyłka siaka, kurier i to, także tutaj są zróżnicowane ceny też przesyłki, więc tu, tu można też kombinować, żeby sobie no oczywiście jeżeli człowiek mieszka w Szczecinie a do odbioru jest coś w Rzeszowie, no to trudno to osobiście zrobić, ale, ale można już zwracać uwagę na to, na, na, na koszty wysyłki właśnie to zależne od typu przesyłki. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą e, też należałoby uwzględniać, to na przykład możliwość płacenia kartą, co z reguły na przykład oznacza jakieś tam dodatkowe koszty to też na przykład sprzedaż natalna, ja nie wiem, czy, czy zdarzało się Panu porównywać koszty, myślisz słuchaczą, ale sprzedaż natalna z jego jest znacznie droższa, no tak. taka właśnie internetowa. A powiem szczerze, jestem ogólnie zwolennikiem zakupów w internecie, natomiast ostatnich kilka moich zakupów tak naprawdę w, zakończyłem w markecie, z tego tytułu, że po prostu, jak skalkulowałem to wszystko, naprawdę okazało się, że, że taniej mi jest kupić daną rzecz. Tak? Oczywiście to wszystko zależy od, od, od rodzaju. Natomiast e, ta, ta kwestia dodatkowa, tak, możliwość zwrotu tego twaru, to jest e, tak naprawdę bardzo słaby aspekt tej sprzedaży internetowej. No to Oczywiście prawda. Nie, nie chcę być tutaj e, jakby zagorzanym przeciwnikiem takiej sprzedaży internetowej, ale mm, jest to taki aspekt, na przykład osobiście kupiłem już telefon, do telefonu baterię, tak, akurat tutaj, żeby nie wymówić e, nazwy pewnego fińskiego producenta, ale tak naprawdę... Co to może być za Firma, nie mam pojęcia. No ja też nie wiem, ale tam jest chyba jedna taka duża skandynawska. <grymne> tak, która wszystko produkuje, tak. <grymne> tak, tak, ale natomiast no i bateria się okazała oczywiście... Um średniej klasy wykonaną podróbką i, i to jest po prostu... Um, no zdarza się niestety, tak. To znaczy, już... znaczy akurat tutaj działa taki mechanizm, zwłaszcza jest to jest sprzedaż taka aukcyjna, tak naprawdę wiele zawodowanych użytkowników wystawia dobre komentarze. E, taki sprzedawca jest na fali, powiedzmy, przez jakieś krótki krótki, może dłuższy okres czasu i tak naprawdę, a potem jego konto jest zawieszane i ja na przykład chciałem reklamować ten, ten towar, ale się już tak naprawdę okazało, że nie, to nie mam do, do kogo wrócić, tak, bo, bo po prostu nawet już nie mam jak komentarza chyba wystawić, bo będzie kiedy konto na, na, na pewnym dużym serwisie aukcyjnym w jest zawieszone, to chyba nie ma, nie ma takiej możliwości. a um, Oczywiście to, to, to zdarza się w przypadku powiedzmy takich zakupów powiedzmy akcesoriów komórkowych, to jest to chyba taka typowa Natomiast do czego bym zachęcał, to zakupy, mm, powiedzmy, droższych AGD lub też e, nawet kominków. tak Sam kupiłem kominek, wkład kominkowy przez internet. Aha. I działa, grzeje? Działa, grzeje i już chodzi chyba 5 lat, więc e, nie mogę narzekać, a był okay. sporo, sporo tańszy. A to akurat, e, może inaczej, to był markowy produkt. E, V cenie ceně biorąc pod uwagę, powiedzmy, jakąś tutaj lokalną dystrybucję, tak? Uh -huh. Więc e, a, tak wydaje mi się, jeśli to jest markowy produkt, naprawdę, powiedzmy, z jakiejś wyższej półki, to wtedy naprawdę transakcja internetowa ma sens. Natomiast e, trzeba też uwzględniać jedną rzecz w tych wszystkich fajnych cenach e, w internecie. Tak naprawdę e, jest tylko kilka dużych firm, e, tak naprawdę z mocną sprzedażą w internecie, a reszta tak naprawdę, no, f, to jest tylko kreowanie jakby produktu, którego jeszcze nie ma, no, oni po prostu ściągają z, powiedzmy od innego jakiegoś pośrednika, no. więc z reguły ta dostępność no, nie jest natychmiastowa. Tak? To jest też taki aspekt. E, no teraz, tak. Że, no, je, jest to rzecz do uwzględnienia, dlaczego że często mam tak, że potrzebuję dany produkt od razu, więc e, no, tak powiem w ciągu dwóch dni roboczych to z reguły e, no, ta dostępność tak naprawdę nie jest taka, taka mm. dobra w tym, tym, tym internecie. Dziękuję to, to, to, to, to bardzo panie, panie Pawle. Tak ważne. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam i miłego grzania się przy działającym kominku. I pan Jacek jeszcze czeka na rozmowę. Dzień dobry panie Jacku. Halo, witam. Dzień dobry. Witam, witam. Ja chciałem też podzielić się swoimi spostrzeżeniami na, zak na temat zakupów przez internet. Aha. Przede wszystkim no, chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie kupiłbym żadnych butów, ani żadnych koszulek, czy, czy tego typu rzeczy, kurtek i tak dalej, i tak dalej. Z zdecydowanego przymierzania i tak dalej, bo nie ma innej opcji. No musi być, coś pasować, to jest tęgość, to jest długość, to jest długość rękawka, grubość brzuszka i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak przez internet dokonałem takiego dosyć poważnego zakupu budowlanego, Cena była nieporównywalnie niższa, jakość była nieporównywalnie lepsza niż w marketach budowlanych. Nieporównywalnie niższa z tego względu, że po prostu omijali sobie pośredników. Oni byli po prostu producentami, mhm. a jeżeli chodzi o, o jakość, to była po prostu jakość fantastyczna. Na, na samym zakupie, bo to była elewacja całego domu, to były płytki z cegły. Czyli potężny I... zakup. Tak, to, był, to była elewacja całego domu. Zaoszczędziłem chyba 4,5 czy 5 tysięcy złotych. Już nie pamiętam. Koszt transportu wyniósł mnie też niedużo, dlatego dlatego jeżeli chodzi o takie rzeczy, to polecam. Ja to była dosyć daleko, bo to było, bo to była firma akurat bodajże z Wielkopolski, nie niemniej jednak, niemniej jednak bałem się troszeczkę, bo to było dosyć daleko. Poinformowano mnie, gdzie mogę zobaczyć takie płytki już na lewacjach u ludzi i zasięgnąć opinii bezpośrednio już u ludzi kupujących i zdecydowałem się, nie żałuję do dzisiaj, naprawdę mhm. fantastyczna obsługa, przede wszystkim tanio, dobra obsługa i to się liczy. Tak jak wspomniałem, takie, takie rzeczy, których naprawdę nie trzeba przymierzać, nie trzeba nie trzeba jakoś tam specjalnie dokładać do siebie, to, to, to, to kurczę nie kupiłbym, ale jeżeli chodzi o zakup przez internet właśnie jakichś takich rzeczy, na których można naprawdę zaoszczędzić, typu budowlanka i tak dalej, i tak dalej, mm -hmm. zdecydowanie polecam i zdecydowanie polecam czy, innym. Wie korzystom. pan co, znaczy z butami to oczywiście jest ryzyko, ale ja mam na nogach właśnie w tej chwili buty, które kupiłem w internecie i są super, no. Są... A to może się panu udało, <laughs> pan? no udało się, ja jestem bardzo zadowolony z <laughs> A ciekawe, wie pan, problem podejrzewam byłby wtedy, jakby się okazało, że są za wąskie albo że, że, no że, tak, tak. że są za duże, nie? Ja też, pan, też myślałem kiedyś o tym tylko, że to by było na przykład, gdyby ono się po miesiącu rozleciało. No to jest wtedy sprawa z reklamacją. nie wiem. No czy to, to się jest wszystko te... prawda, oczywiście, że tak. Nie? Oczywiście. Bo, bo, to już jest, bo to już jest kłopot. A jeżeli na przykład, tak jak wspomniałem, jak przyszły do mnie te, te płytki strzegły, jak sobie mogłem sobie otworzyć karton, zobaczyć. Oczywiście ja musiałem przedpłatę zrobić tam, jak mhm. niewielką, ale musiałem jakąś tam zaliczkę. Ale jak przyszły płytki, ja sobie obejrzałem jak one wyglądają. Naprawdę było wszystko okej, okay. żadne popękane. Naprawdę było wszystko fajnie. nie? No to gratuluję. To, to miło słyszeć, że się komuś coś udało. Pozdrawiam panie Jacku i pańską elewację też, jeśli pan ją zobaczy. E, w, no, proszę bardzo, no, same sukcesy. Ekspresy do kawy, elewacje, wszystko się udaje. Mnie się buty udało kupić i pan Ryszard jest jeszcze. Może też coś się panu Ryszardowi udało. Dzień dobry panie Ryszardzie. Dzień dobry, owszem, udało się. A co się udało? Historia była następująca. Dwa mhm. miesiące temu spalił mi się telewizor. Mhm. Jako, że, że urządzenie było wiekowe, naprawa okazała się nieopłacalna, postanowiłem kupić nowy. Mhm. Więc po porównaniu cen w kilkunastu prawdopodobnie sklepach, przeszedłem do sklepów internetowych. Tam porównywalny telewizor był no, 30% powiedzmy taniej. Mhm. Natomiast, porównując jeszcze ceny w sklepach, które reklamowały się jako, że u nas najtaniej, nigdzie nie ma takich cen i tym podobne, chciałem opowiedzieć o praktykach sprzedawców tychże sklepów stacjonarnych. Kiedy powiedziałem, że w internecie znalazłem podobny model, bądź ten sam, sporo taniej, to usłyszałem opowieści, co też sklepy internetowe nie robią. Telewizory są po naprawie, są mhm. jakieś urządzenia, powiedzmy, poserwisowe, podróbki. Nie wiadomo, skąd pochodzą. Mhm. No, moje szczęście, że nie dałem wiary temu. Kupiłem telewizor przez internet. Odebrałem w sklepie firmowym. Panowie przynieśli mi go do samochodu. Mhm. No, czyli wszystko w największym porządku. Wszystko w największym porządku. Zaoszczędziłem blisko dwa tysiące złotych. No brawo. No to... No, czyli, czyli warto. No. Odrobinę wiary, odrobinę wiary. Internet yy, jest narzędziem naprawdę uniwersalnym. Można sprawdzić autoryzowanych dystrybutorów, można sprawdzić producentów. Ja swój telewizor dla pewności spisałem numer, zadzwoniłem na infolinię producenta. Okazało się, że telewizor był wyprodukowany 18 dni przed zakupem. Mhm. Mm Więc sprawa prosta. No, to gratuluję jeszcze raz. Miłego dnia życzę. No, Zajem, miło Państwa słuchać, że wszystko się udaje. No ale b, oczywiście, że w internecie jakieś tam pułapki na nas mniej uczciwi, znaczy mniej uczciwi, no nie można być mniej uczciwym, nieuczciwi, uczciwi, po prostu sprzedawcy zostawiają. Ale jest, są sposoby sprawdzania. No przede wszystkim rzeczywiście trzeba wiedzieć, co się kupuje i umieć b, b, porównać ofertę sprzedawcy z tym b, naszym marzeniem, czy naszą potrzebą. Bo wtedy, wtedy na ogół można wyłapać to, czy to jest podróżne,